Do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Tylko dla orów. First, best, and always. Orów płuc i przewodu pokarmowych. <mum> Do uwaga! Serdecznie witamy po świętach Podcast numer 12 Jest zupełnie inny niż wszystkie Bo podcast nie będzie na żywo Arek jest w Dublinie Ja jestem gdzieś na wakacjach Arku, znaczy Ten wstęp nagrywamy razem, ale potem już będzie Osobno, więc Arku Jak wyszły twoje święta? Jak było? Dużo, dużo, dużo Widzę właśnie twój brzuch jest taki Ogromniasty Chyba było dużo jedzenia. Tak, ogromny. Dobrze. podcast numer 12. Zapraszamy poświątecznie, zapraszamy przednoworocznie. Jak już wspomniałem, Arek w Dublinie, ja się szwędam gdzieś pomiędzy Portugalią a, a Afryką. Mam nadzieję, będą relacje na żywo. Zatem zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy. Za chwilę minie północ. Najwyższa, więc już pora na wiadomości. Proszę bardzo, z kraju. A. Jak się dowiadujemy, lekarska spółdzielnia mieszkaniowa w Rzeszowie wystąpiła z ciekawą inicjatywą wybudowania plomby dla dentystów. A co nowego na rynku muzycznym? Moim gościem jest dzisiaj pan Jerzy S., nasz słynny na cały świat król Belkanta. Jak słyszałam, wystąpił pan ostatnio w hali. No poprawka, panie redaktor, to było fale. Ale poza tym wszystko się zgadza, panie Jerzy. Tak jest, pani redaktor. Zatem dziękuję panu ślicznie za rozmowę, a kolego z reżyserki poproszę jeszcze o fragment pańskiej najnowszej Arii. Jechałem cwałem, ale się bałem. Dziękuję bardzo. A. I z zagranicy. A. Nasz obserwator na Saharze donosi, że jest już tak zmęczony, że ma piasek w oczach. W związku z tym zapowiadane na dzisiaj rozmowy z nomadami nadami, yy, przepraszam, nadamy w terminie późniejszym. O, tyle ekspres. Minęła północ, a teraz łączymy się z Krakowem, skąd usłyszymy zwierzę mariackie. ci się stało w słoju, jestem pod buchem. I tak właśnie, zupełnie podcastowo, dwunastkowo. Nagrywam w tej chwili dla was łazienki u mnie w domu, w mieszkaniu. Specjalna okolica, specjalny podgłos. Trochę mam tremę, bo w całości cały podcast nagrywam Miałem mi już troszkę więcej tych materiałów, no nie udało się niestety Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie Przepraszam też za moją tremę z góry To pewnie słychać, że mi głos brży No ale Ale wiecie, w końcu mówię do 200 osób, którzy nas słuchają Co tydzień, więc Średnia rośnie Pozdrawiam wszystkich słuchaczy nowych, byłych, starych i jeszcze innych. Pamiętajcie o naszym adresie: www.nietolko dla Czyli mówię do Was w tej chwili ode mnie z Łazienki. Z łazienki, czyli jest taki fajny pogłosik, lekki. Nie wiem, co później wyjdzie, ale pewnie jakoś wyjdzie. Pamiętajcie o naszym e-mailu: czyli nie tylko dla orów, małpa, spadła z ta o.pl to jest na końcu bardzo ważne, bo wiele ludzi o tym nie pamięta. No i cóż, podczas nieobecności Filipa, który tam się szwenda na południe Europy, tu dla Was, ja wraz z moją córką, młodszą, starszą, nagrywam dla Was podcast. Czyli dwunastka nie tylko dla Orów, czyli cały Tuzin się uzbierał już tych naszych ptaszysk, ptaszysków. Szysek. Proszę. Co chciałeś? A co się mówi? Mówi się proszę. Dziękuję się mówi, jak się już dostanie. No. Tak, czyli co, lecimy z 12 dwunastką cały czas do przodu. Dzieci na ulicy grają w Mintona, Starsi i młodsi i on wino W ramach albo w swoich domach A kultura tu podobno jest Świadczy o tym jak wspaniały dom kultury Nawet z jego nie Płynie nieraz zresztą Dlaczego jest jak jest? Nie rozumiem A kultura tu podobno jest Świadczy o tym nas no, wspaniały dom kultury, nawet z jego okien Łyny nie ma z za no, dlaczego jest jak jest, nie rozumiem Knapy pełne są młodzieńców, może twórczych, może zdolnych ich ambicje, kina, bo za dużo tu silwolnych, a kultura tu podobno jest. Świat się o tym na wspaniały dom kultury nawet z jego okiem mój nie niesie często, dlaczego jest tak jest? Nie rozumiem, a kultura tu podobno jest. Świat się o tym na wspaniały dom kultury nawet z jego okiem mój nie niesie często, dlaczego jest tak jest? Nie rozumiem a oto krótki terminarz kulturalny na dzisiejszy dzień. 14:50 blok bajek dla dzieci salatusza. 15:30 spotkanie brydżystów. 17:20 zespół folklorystyczny na scenę. Próba! gdzie na dzień dziecka są mieszany literackie. A nas sąsiad, kiedy my gonił, bo nasza muzyka jest wariatka A kultura tu podobno jest. Świadczy o tym nasz wspaniały dom kultury, nawet z jego okiem. Pójdźmy raz często, to, dlaczego jest tak jest. I święta, święta i po świętach. A jeśli chodzi o święta, o pierwszy dzień świąt, to taka ciekawostka, w Irlandii ten dzień praktycznie jest wykreślony z kalendarza, nic się nie dzieje, nic się nie, nie odbywa, nic nie jeździ, nic nie chodzi, nawet puby są zamknięte w tym dniu, jest to drugi dzień w roku, bo są takie dwa dni, kiedy puby są nieczynne w Irlandii, pierwszym dniem jest Wielki Piątek, drugim dniem jest właśnie... Święta Bożego Narodzenia, czyli pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, Babę są nie trzy. nic nie kursuje. No i właśnie w tym dniu w tym dniu chłopak mojej szwagierki chciał sobie zamówić taksówkę, byli u nas w odwiedzinach. No i nie mogli, nie mogli, bo taksówki nie jeździły. Byli tam poznajomości i załatwili sobie jakiś tam transport. To widzicie, tak to jest, jak się dzieje, jak nie ma taksówek, jak jest niedobór taksówek mimo wszystko. A teraz posłuchajcie, co się dzieje. Jak taksówek jest za dużo? Halo? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Radio taksi się kłania. Tak. Radio taksi. E, proszę, panią taksóweczka stoi z zakupami. Ale ja nie zamawiałam. Pani potrzeba? Tak. Potrzeba nazwisko? Tak, jak kto to podał? Radio taksi się kłania. Ale ja nie dzwoniłam. Gdzie pani nie dzwoniła? Do, do taksówkę. No dzwoniła pani. Ale skądże? Jaki numer? No pani potrzeba? Tak. No taksówka stoi. Ja, ale ja nie dzwoniłam, to musiał ktoś inny dzwonić. Ale pani zostanie pokryta kosztami? Ale proszę panią, w jakiej racji? Proszę mi wziąć Biling, bo ja nie dzwoniłam. A na jakie osiedle? Pani potrzeba? Słucham. Tak, stoi. Ja, ale proszę panią, ja nie dzwoniłam i nie zamawiałam. I proszę mi nie wmawiać. No ale tak, stoi, no to co mamy zrobić? No to proszę panią, ja nie będę schodziła nawet. A gdzie stoi w ogóle? My pod pani blokiem. No proszę mają pani koszty pokryje! Ale proszę Manią nie pokryje, skoro ja nie dzwoniłam. Jaki numer dzwonił? No a ten, co dzwonimy teraz? Proszę Anią, ja była sama w domu i na pewno z tego numeru nikt nie dzwonił. Ale pani Mirosławo! Ta cóeczka no... stoi! No ale proszę Anią, ja nie będę schodziła, ja mam gorączkę. Ale jak ta suweczka stoi, to musi pani zejść teraz. Nie zejdę, bo się nie ubiorę. Cały dzień nie wychodziłam nigdzie. Ale dzwoniła pani. Proszę Mario, niech mi pani nie wmawia. Ja będę po Billing dzwoniła najwyżej, bo nie będę płaciła, skoro nie dzwoniłam po taksówkę. Ale dzwoniła pani, pani zapłaci za tak. Pani wzór nie wmawia! Ale jak Pani zamawiała, to co mamy zrobić? Proszę, meniąkiem, proszę mi o swój numer, ja nie będę z Panią dyskutowała! Powiedzam Pani, że nie dzwoniłam! Ale dzwoniła Pani! Pani numer, ja nie będę rozmawiała, możemy się spotkać gdzie indziej. Gdzie, gdzie indziej? Gdzie... No co mi pani będzie wmawiała? A ja nie mam czasu, ja taksóweczki wysyłam! Ale proszę panią, ja nie dzwoniłam! Ale taksóweczka stoi! A proszę panią, co mnie to obchodzi? Zapłaci pani za tą tak. No nie zapłacę, do jasnej Janielki komu! No radio radiotaksi! Proszę panią, nie zapłacę, bo nie dzwoniłam! Ale pani musi pokryć koszty! Pani, i ja z tej cholery mi co pięć minut, no! Przecież ja mogę udowodnić, bo niestety nikt stąd nie dzwonił. Ale pani potrzeba! No słucham! Taksówka stoi! Kurno mi nic mnie to nie ob... Halo! Pani potrzeba! Proszę na nią, nie mi pani przestanie głowę za. Halo! Taksówka stoi! Proszę na oświadczam pani, że mam gorączkę i nie zejdę! Wczelni uh. Serdecznie witamy ponownie. Zbliża się koniec roku za dwa, za trzy dni, zależy kiedy Państwo nas słuchają. Koniec roku. No i nierozerwanie z tym wszystkim wiążą się wszelkiego typu skojarzenia z podsumowaniami. Czyli chciałbym mojego najlepszego kolegę spytać tutaj, który siedzi obok. Jak minął rok, jak praca, jak rodzina, w zasadzie odwrotnie, jak rodzina, jak praca, jak finanse, jak życie tutaj w Dublinie. Czyli, proszę bardzo, Arku, mój drogi, kilka słów, podsumowań. Dziękuję bardzo, Filip. A u mnie co? U mnie takie coś. Rok się zaczął wspaniałą nowiną, że będziemy mieli drugie dziecko. I tak później to tak leciało do września, jak się nasza córka druga urodziła... W międzyczasie były wspaniałe wakacje w Polsce, w górach, w Beskidzie Śląskim. No, teraz rok się kończy. E, wielki zrobiłem postęp, jeśli chodzi o moją duchowość. Taką, No, mm, nie krótko złożyć na temat, prawda? Jestem z tego roku zadowolony. 2005 uważam za rok szczęśliwy. I wszystkim życzę, żeby był e, również szczęśliwy ten, który nadchodzi. No, żebyśmy sobie mogli spotkać się za rok i powiedzieć sobie te parę słów tak więc ja rok 2005 uważ, zaliczam do udanych roków postępowych i przede wszystkim roków takich które się pamięta Arkadiuszu mój drogi, a czy na przykład twój nasz podcast nie tylko dla orów coś wniósł do twojego życia w ubiegłym roku, w tym roku w zasadzie jeszcze? Oczywiście, mam mniej czasu na swoje sprawy Aha, czyli na romanse Dobrze yy... A jak twój rok, Filip? Yy, mój rok, cóż Dokładnie nie pamiętam jak było rok temu ale, ale pracowałem w knajpach Z tego co pamiętam No i pierwsze półrocze było ciężkie Bo ciężko było z pracą Pracowałem, jak już wspomniałem, w knajpach W różnych, w różnych barach Ale lub, tak jak mówiłem już w którymś podcaście Lubiłem to no i z lipcem, z lutym, po moich wakacjach tutaj pierwszych duszy irlandzkich wysyłając kilkanaście CV. Zresztą cały czas wysyłałem CV a propos grafika i pracy, pracy w agencjach. W końcu ktoś konkretnie się odezwał w, w lipcu. No i od sierpnia już zacząłem pracować jako grafik w bardzo dobrej firmie, więc ogólnie nie mam co narzekać. Naprawdę drugie półrocze tego roku... Zaliczam do bardzo udanych. A teraz muszę się Państwu przyznać, że kilka dni temu troszeczkę, tak, może znudzony moją pracą tutejszą, wysłałem jedno, drugie, trzecie CV. Dostałem odpowiedź, dostałem propozycję po dwóch dniach, po pierwszej rozmowie, bo moje CV jest, e, uważam, że dobre, ale jest troszeczkę inne od irlandzkich, bo... Nie jest to zwyczajna kartka papieru, biała, z, napisane, z, napisane, z napisanymi dana, danymi. Filip taki i taki, pracował i tu, tu, Ale jest to takie portfolio ładne, z moimi wszystkimi pracami, na ładnym papierze, troszeczkę rzymiostwa artystycznego, czyli jest to ładnie oprawione. No i wysłałem jedno CV, drugie CV i dostałem, we wtorek byłem na rozmowie, a w czwartek dostałem propozycję pracy w nowej firmie, zatem zmieniam firmę. W zasadzie w momencie, kiedy grałem ten podcast, już nie jestem pracownikiem firmy, w której pracowałem dotychczas. Czyli cóż, co się zmieni? Będę bardziej się udzielał kreatywnie, bo w firmie, gdzie pracowałem, byłem grafikiem w, pro... w dziale produkcji, czyli składałem to wszystko, jak to się mówi, do kupy. A teraz będzie to wszystko bardziej kreatywne. Firma się mieści troszeczkę... Poza Dublinem, znaczy dalej jest to Dublin, ale jest to już Dublin 12, czyli troszeczkę dalej od centrum niż teraz. Ale cóż, mam nadzieję, że będzie dobrze i troszkę mniej pieniędzy, ale więcej, więcej kreatywności. Mam nadzieję, że ta zmiana wyjdzie mi na lepsze. Słuchajcie, podcast tylko dla orłów. Jeżeli w przypadkowym miejscu na świecie 8 stycznia 2006 roku zobaczysz żółtą tekturową skarboneczkę, żółty identyfikator i żółtą opaskiem na ręku to, żeby to było Togo Zaiw, czy Kongo, Kanada, Hiszpania, czy Wyspy Wielkanocne, kawałek Sahary, Amazonka, czy do rzeczy Nilu, Dak, Madagaskar, czy zimny pingwin. Na Grenlandii to na pewno jest to ktoś z naszej orkiestrowej ekipy, więc dygnij z fasonem, sięgnij po i śmiało podziel się tym, co masz, bo oznacza to, że nie obca jest miłość, przyjaźń i muzyka. Tak, słuchajcie, po raz pierwszy w Irlandii tutaj zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Po raz pierwszy będzie kwesta na wyspie, po raz pierwszy będzie zbiórka pieniędzy na, na finał, w tym roku 14 finał. No i z tego tytułu tutaj odbędzie się kilka mniejszych imprezek. Oczywiście serdecznie na nie zapraszamy. A jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to ja ze swojej strony prywatnie całkiem wystawiłem kilka aukcji na internecie pod y pod Allegro są takie aukcje orkiestrowe. Wystawiłem kilka podkładek specjalnych. Podkładek specjalna edycja Guinnessowa, czyli takie czarne podkładki czarno-białe na święta specjalne e, z życzeniami świątecznymi od Guinnessa. Jest to tylko edycja podkładkowa, która się ukazała tutaj w grudniu w Pabach. Można było te podkładki dostać pod piwko. Jak ktoś zbiera podkładki, jak ktoś się zbierza jak ktoś lubi takie rzeczy, no ktoś może nie lubić, może ktoś po prostu być tym też całkowicie zupełnie, yy, zupełnie z innej strony zainteresowany. Zapraszam na te aukcje, zapraszam, zapraszam pod kątem gdzie orkiestry. Tutaj mi moja, moja młodsza córka pomaga nagrywać podcast. Liska, Jo To właśnie trzymam, trzymam moją córkę młodszą na, na kolanach. Pomagamy tutaj podcast nagrywać oj chyba się jej nie podoba musi mieć chyba mamusi mamusia, szukam mamusi oj, ojojoj, oj. Oj, oj, oj. gdzie mamusia jest gdzie jest mamusia no i już właśnie z liwka w bezpiecznych rękach a, a propos aukcji, jeszcze wracając do tematu to, to jak ktoś będzie zainteresowany tymi aukcjami, to można znaleźć te aukcje na stronie www.aukcje.org.pl jakoś tak, w każdym razie wchodząc na stronę Allegro tam jest odnośnik do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tam te aukcje można znaleźć aukcja ma w tytule podkładka pod piwo Guinness 2N2S czyli tradycyjnie no, mój nick na Allegro to jest Moli. 516. Można, można te, te podkładki tam gdzieś znaleźć. Jest ich kilkadziesiąt, więc spokojnie, dla wszystkich starczy. A jak nie starczy, to coś tam się wymyśli. Kraj, żyją razem, nie wiem, co to znaczy stracić. Czasem widzę. to była piękna muzyka, to była piękna pieśń, to była piękna, piękne, to były piękne dźwięki na koniec roku, specjalne dla was. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo jakaś taka, taka się to, tak się to robi, jak się coś skończy. E, wcale się nie zmucimy, nie, nie, nie, po prostu tak wiecie, taka, taka chwila refleksji, chwila re, refleksji na koniec taki mały taki właśnie odsapnięcie przed początkiem. Potrzebne pewnie gdzieś tam żeby się odnaleźć w tym wszystkim, jak wam życzę. A teraz posłuchajcie, co będzie dalej. Właśnie moja starsza córka Apolonia chciała coś powiedzieć do podcastu Pola. Proszę bardzo. Słuchajcie. Podcastu. Nie tylko. Tak. Jeszcze raz słuchacie to tylko dla olu. Tak, to właśnie była Pola, czyli Apolonia, czyli moja starsza córka. No, powiedziała swoją zajawkę, że słuchacie podcastu, wiecie jakiego? Słusznego, i Zielonego i z Wyspy Irlandii. I słuchajcie, sporo się dzieje, sporo się będzie działo. Tutaj na naszej scenie irlandzko-dablińskiej, polonijnej i w ogóle estradowej, bo już teraz wiem, już teraz Wam mogę powiedzieć o tym, że po sukcesie niewątpliwym występu zespołu t tutaj w Dublinie spodziewamy się kolejnych gości z Polski, spodziewamy się kolejnych no takich no legendarnych no jakby to nie powiedzieć grup rokowych, spodziewamy się Kasi Nosowskiej i zespołu Hey oczywiście i również spodziewamy się Kazika Staszewskiego z zespołem Kult tylko nie wiem w jakiej kolejności to będzie nie wiem jak to, gdzie i o której wiem tylko, że w lutym wiem tylko, że będą wiem, że będą na 100% jak będę gdzieś widział jakieś plakaty to wam na pewno zrobię zdjęcie tych plakatów i to wam przedstawimy je w naszej audiolandii podcastowej fotograficznej, no taka zajawka Yes. Tuż przed świętami udało mi się urwać kawałek czasu, wyrwać się na koncert Co nie jest łatwe, gdy się ma dwójkę dzieci i nie ma się dziadków pobliżu Ale się udało Byłem, wyskoczyłem, widziałem The Pox Life Czyli no, legendarną grupę irlandzką Która gra takiego irlandzkiego rolla połączonego z Plonsaniem Coś wspaniałego. Udało mi się. nagrywają cały koncert. A teraz specjalnie dla Was, dla słuchaczy polskiego podcastu nie tylko dla Orłów. The Pox Live z Dublina w utworze Dirty Old Town. Jak to dupnie, to nas wszystkich zniszczy. Oh, <laughs> Mr. No, jakość może nie była najlepsza, ale zawsze amatorskie nagranie, typowo, typowo butlegowe, czyli typowo kolekcjonerskie, typowo, typowo y, do prywatnego użytku. Myślę wam myślę, że się wam podobało, bo jest to kawał dobrej muzyki, no i.. No i tyle. So, Pozytywne Zacisze, audycja Borysa Kozielskiego. Spotkania, muzyka, książka, podróże dalekie i bliskie. Serdecznie zapraszam. Pozytywne Zacisze.pl Tak, słuchajcie, ten podcast numer 12 jest w całości praktycznie u mnie w domu nagrywany. Jest tutaj sporo dźwięków, różnych fajnych, magicznych i innych takich dziecięcych bardziej. A wszystko dlatego, że większość jest nagrywany w pokoju dziecinnym u mojej starszej córki Polki i tutaj właśnie każda zabawka ma jakiś tam dźwięk większy lub mniejszy. Jest to świat magicznych dźwięków, czyli coś właśnie dla podcastu, no i tu mam właśnie w tej chwili kilka takich dźwięków zaprezentuję. mam nadzieję, że wam się będą podobały. Posłuchajcie, teraz mam taką właśnie gitarę tutaj w ręce. Gitara, tam Polka mi właśnie tutaj troszkę zakłóca e, taką książką grającą, zaraz tu ją poprosimy, żeby nam zaprezentowała przed tą gitarą, jak tu gra ta książeczka. Proszę bardzo, Pola. Zagramy coś? Słuchajcie, Pola na razie tutaj jeszcze nie potrafi zagrać. Może ja tu spróbuję coś zagrać dla Was. E, jakąś taką łatwą piosenkę. To, to, to, to, to nie byłem, ja to była gitara właśnie. Pokaż, zaraz, zaraz będzie gitara. Poczekaj, zaraz będzie gitara. Tu masz bębenek, masz bębenek. A ja dla Was zagram piosenkę pod tytułem Twinkie, Twinkie Little Star. Czyli o takiej gwiazdce, do której się śpiewa. No dobranoc, proszę bardzo. Udało się, udało się nam bezbłędnie. Ta gra książeczka, właśnie, która się nazywa Sang Sing and nursery", Czyli śpiewamy piosenki takie różne przedszkolne. Teraz Wam pola tutaj troszkę zagrać na Bębenku. Pola, zagrać tutaj na Bębenku dla słuchaczy naszych. Zagrasz ładnie? Popukaj bębenkiem. Duży bębenek. Daddy, tak, tato bierze jedną pałeczkę, ma drugą pałeczkę i gramy ładnie, gramy ładnie. Tak jest, tak gra duży bębenek tutaj właśnie w pokoju dziecinnym. Tak jest, sporo, sporo dźwięków w pokoju dziecinnym jest, sporo dźwięków, sporo różnych przeszkadzajek. Czasami, no, czasami yy, ma się ich no troszeczkę za dużo, no ale tak to jest, tak to jest jak są w domu dzieci, jest wysoko, głośno kolorowo, tu w tej chwili taką nakręcę zabawkę, która, która, która takie robi też hałasy fajne, o, posłuchajcie. Tak, tak, tak. To specjalnie dla Was, dla, nie tylko dla orłów, były odgłosy z pokoju dziecinnego u mnie w domu, czyli pokój dziecinny Polonii, mojej Apolonii i liwki małej, która jeszcze nie bardzo się tymi wszystkimi zabawkami bawi, ale nie bójcie nic, jak dorośnie, będę ty miał tych odgłosów dwa razy więcej. No, okay. Tutaj właśnie moja córka, Polka, yy, sobie czyta książeczkę o kurczaczku, który szuka, kogo szuka kurczaczek, Pola? Um, Mamusi swojej. Mamusi swoje szuka kurczaczek, tak? A jak kurczaczek tutaj ćwierka, pokaż. Zaprezentuj, jak ćwierka kurczaczek, tak ćwierka kurczaczek, tak? Tak robi ćwierk, ćwierk, ćwierk, ćwier, czy cip, cip, cip? Jak robi kurczaczek? Tak? Klik, klik, klik? Tak. Tak robi myszka od komputera. A jak robi kurczaczek? Nie wiem. Nie wiesz? Kurczaczek robi tak cip, cip, cip. Tak robi kurczaczek? Uh -huh. I co, on w końcu znalazł Mamusie czy nie znalazł? Nie znalazł. Znalazł? Nie. A gdzie jest jego mamusia? Co? Tym, tu. Gdzie tutaj? Gdzie to jest? W domku siedzi? Nie. A gdzie jest jego mamusia? Pod dachem. Pod tu. dachem siedzi? Tu. Na dachu? A co on ma na głowie? Czapę. Tak, słuchajcie, jak każda bajka się dobrze kończy, tak samo ta tutaj się też skończyła dobrze, Polka czytała książkę o kurczaczku, który szuka mamusi, no i znalazł mamusię. I tak fajnie dla was ćwierkał, cipciał, czy Jak tam kurczaczek robi? Jeszcze raz zaprezentujmy dla, dla słuchaczy. Jak robi kurczaczek? Proszę bardzo, Pola, naciśnij przycisk. Tak robi kurczaczek, jak szuka mamusi, to żebyście wiedzieli, nie? I kiedyś przyjdzie Wam, znaleźć się gdzieś tam na, na wsi lub na kurzej fermie, gdzie kurczaczki są malutkie i szukają swoich mamusi. już tak na koniec, zupełnie, zupełnie ciszy już u mnie dzieciaki śpią Mordka też śpi, wszyscy śpią jest godzina 15 po pierwsze czasu tutaj Dablińskiego kończę ten podcast dla Was, kończę to nagrywanie składanie, miksowanie, to jest kupa ciężkiej pracy teraz wiem jak to wygląda od kuchni Filip, Filip słuchaj, zrobiłem to udało się jest dwunastka dziękuję Wam za wytrwałość dziękuję, że się to doczekali do końcówki Dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję Wam już też na przyszłość, bowiem, żebyście nas dalej słuchać, bo będzie kawał dobrego podcastingu z Dublina, z Irlandii. Wspólnie się za to bierzemy. Jest kupę pomysłów w głowie. I tak więc bądźcie czujni, jak zwykle i gotowi. Dziękuję Wam za tą tutaj chwilę, za dwunastkę. Dziękuję Wam za cały rok. Jeszcze na koniec parę słów od Filipa. Ja uzmykam, żegnam się z Wami piękną piosenką na koniec. Wytrzymajcie do końca, bo warto. No i co? Spotkamy się w nowym roku. Parzystym tym razem. I co? Serdeczności na koniec. Życzymy wszystkim wszystkiego dobrego na nowy rok. I zapraszamy na następne podcasty. I zapraszamy do dalszego słuchania naszych... Naszego gadania. Dobrze. Słuchaliście podcastu nie tylko dla Orów, Nadawanego z Dublina, z Irlandii. W ostatnie godziny starego roku Roku 2005. Aha, jeszcze na koniec specjalna dedykacja. Ta piosenka jest dedykowana ta melodia. Dedykowana jest dla mojej starej przyjaciółki ze starych dawnych czasów, dla Magdy z Bydgoszczy Spod Bydgoszczy w zasadzie Magda wie o co chodzi. Magda się gdzieś tam odnalazła po, po, no, po kilku latach, tak więc gdzieś tam, gdzie mnie znalazła dzięki Magda. Magda jest w ogóle polonistką, uczy dzieci języka polskiego naszego ojczystego. Tak więc wiecie bardzo odpowiedzialny zawód jest w jej rękach, żeby tam dzieci nauczyć tych wszystkich klimatów naszych ojczystych. Magda, pozdrawiam Ciebie serdecznie tutaj z Wyspiarsko, trzymaj się, no i dzięki za te parę słów, bądź z nami, słuchaj nas, słuchaj, no i trzymaj się cieplutko tam, gdzie jesteś. Największa agencja na świecie, większość mieszkańców naszego globu to Dobrzy Ludzie.